Dzień jak codzień, czyli przegląd prasy z PRL. -u. Przyjaciółka rok 1948. Przyjaciółka rok 1948. Nieraz zastanawiamy się dlaczego ta lub inna osoba wygląda zawsze tak jak gdyby jej ubranie było właśnie przed chwilą uprane czy uprasowane. Jest to bardzo łatwe do osiągnięcia. Trzeba tylko przyjąć jako zasady, aby natychmiast po powrocie do domu zmienić ubranie na domową sukienkę czy szlafroczek, a rzeczy, które się zdjęło zaraz oczyścić, powiesić na ramionczku, schować do szafy, obuwie oczyścić, mocno wypchać zgniecionym papierem. Zastąpi to drewniane prawidło. Rękawiczki starannie złożyć. Buty najlepiej stawiać w zwykłej skrzynce. Obrócić ją bokiem, przybić w niej parę półeczek i będzie wygodny sprzęt, w którym stanie kilka par obuwia. Jeśli szafa na ubranie jest nieduża, dobrze jest wbić w boczną ściankę gwoździk i powiesić na nim woreczki na pończochy i rękawiczki. W ten sposób zyskuje się dużo miejsca i co najważniejsze, łatwo znajdujemy potrzebne nam drobiazgi. Trybunał Ludu, rok 1966. 28 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej przy Wydziale Administracyjnym KC PZPR poświęcone omówieniu działalności Przemysłowej Służby Zdrowia. Stwierdzono, iż w ostatnich kilku latach nastąpił poważny rozwój w tej dziedzinie. Przemysłowa Służba Zdrowia obejmuje opieką ponad 3 miliony 880 tysięcy pracowników, ma do dyspozycji blisko 2,5 tysiąca placówek, przychodni przyzakładowych, międzyzakładowych i innych Sieć prawie 3350 poradni i pracowni analityczno-diagnostycznych. Czynnych jest też 260 poradni higieny pracy dla około 1 300 tysięcy osób zatrudnionych w różnych działach gospodarki.